Otwórzmy proszę Księgę Sędziów, 13 rozdział. Zrobimy małą przerwę w rozważaniu pierwszego listu do Koryntian. Wrócimy do niego po wakacjach. W pierwszym wierszu 13 rozdziału czytamy, że potem synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach Jahwe. I Jachwę wydał ich w ręce Filistynów na 40 lat. Jeśli znacie tą księgę, to wiecie, że w tej księdze pojawia się pewien refren, jeśli tak można powiedzieć. Refren brzmi, synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Jahwe". Siedem razy ten refren pojawia się w tej księdze. To jest siódmy raz. Widzimy pewne błędne koło, w którym Boży Lud ciągle się kręci. Ta księga przedstawia smutny obraz Bożego Ludu na nowo i na nowo i na nowo, popadającego w pułapki grzechu, dopuszczającego się niewierności swemu Bogu, odstępującego od Jego świętego prawa zbaczającego z drogi sprawiedliwości i w konsekwencji doświadczającego bolesnego karania i smagania. Bóg jest wierny. Bóg okazuje się wierny zawartemu z Izraelem przymierzu. Poprzedzająca księga, księga Jozuego, opisuje wierność Boga w daniu im ziemi, którą Bóg im obiecał. Za czasów Jozułego Bóg objawiał swoją moc, poddając pod stopy Izraela wszystkich jego wrogów, dając Izraelowi zwycięstwo w niemal każdej bitwie, błogosławiąc wierność i posłuszeństwo swojego ludu. Kiedy jednak Boży Lud odstępuje od Boga, i oddaje się bezbożności, spotyka się z innym obliczem Bożej wierności. Tak jak Bóg był wierny w błogosławieniu ich, w ich posłuszeństwie, tak samo Bóg jest wierny i konsekwentny w karaniu nieposłuszeństwa. W drugim rozdziale tej księgi, w jedenastym wierszu, czytamy Synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Jahwe". I służyli Baalom i opuścili Jachwę, Boga swoich ojców, który wyprowadził ich z ziemi Egiptu. I poszli za cudzymi bogami, za bogami okolicznych narodów i oddawali im pokłon i tak pobudzali Jachwę do gniewu. Opuścili Jachwę, a służyli Baalowi i Asztartom, wtedy zapłonął gniew Jahwe przeciwko Izraelowi, wydał ich w ręce grabieżców, którzy ich grabili. I sprzedał ich, Bóg sprzedał swój lud w ręce grabieżców, okolicznych wrogów, tak, że nie mogli się dalej ostać przed swoimi wrogami. A gdziekolwiek wyruszyli, ręka Jahwe była przeciwko nim, ku nieszczęściu, tak jak Jahwe powiedział i jak Jahwe im przysiągł. I byli bardzo uciskani. W trzecim rozdziale ponownie ten sam refren. Siódmy wiersz: Synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Jahwe zapomnieli o Jahwe swoim Bogu i służyli Baalom i Gajom. W Gajach tam były te drzewa święte, którym oddawali cześć, a sztarcie innym bożkom. Wtedy zapłonął gniew Jahwe przeciw Izraelowi i wydał ich w ręce Kuszan Rishataima, króla Mezopotamii, i synowie Izraela służyli Kuszan Taimowi przez osiem lat. Dwunasty wiersz. Potem synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach Jahwe. I Jahwe wzmocnił przeciw Izraelowi Eglona, króla Moabu, bo czynili to, co złe w oczach Jahwe. Ten zgromadził przy sobie synów Amona i Amaleka, wyruszył i pobił Izraela i zajął miasto Palm. Tak więc synowie Izraela służyli Eglonowi, królowi Moabu, przez osiemnaście lat. Najpierw było osiem, teraz osiemnaście. Czwarty rozdział pierwszy, wiesz. Po śmierci Echuda synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach Jahwe. I Jahwe wydał ich w ręce Jabina. Króla Kanaanu, który królował w Hasor i mocno uciskał synów Izraela przez dwadzieścia lat. Szósty rozdział, pierwszy wiersz. Potem synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Jahwe. Wydał ich więc Jachwę w ręce Midianitów na siedem lat. A ręka Midianitów wzmocniła się nad Izraelem, także synowie Izraela kopali sobie przed Midianitami kryjówki w górach, jaskinie i warownie. Bywało, że gdy Izrael coś zasiał, przychodzili Midianici, Amalekici i ludzie ze wschodu i najeżdżali go i rozbijali obóz naprzeciwko niego i niszczyli plony ziemi aż po granice gazy. Nie pozostawiali nic na pożywienie Izraelitom, ani owiec, ani wołów, ani osłów. Przybywali bowiem ze swymi stadami i namiotami, a przychodzili jak szarańcza, tak licznie, że nie można było zliczyć ich, ani ich wielbłądów. Tak wkraczali do ziemi, aby ją pustoszyć. Dlatego Izrael bardzo zubożał z powodu Midianitów. Dziesiąty rozdział, w szóstym wierszu czytamy A synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach Jahwe, służąc Baalom i Asztartom, więcej, Bogom Syrii, Bogom Sydonu, Bogom Moabu, Bogom synów Amona i Bogom Filistyńskim. A opuścili Jahwe i jemu nie służyli Dlatego gniew Jahwe zapłonął przeciw Izraelowi I wydał ich w ręce Filistynów oraz w ręce synów Amona Oni trapili i uciskali synów Izraela od tego roku przez osiemnaście lat I w końcu nasz wiersz, trzynasty rozdział, wiersz pierwszy Potem synowie Izraela znowu czynili zło w oczach Jahwe. i wydał ich Jachwę w ręce Filistynów na ile? 40 lat. 40 lat niewoli. Jeśli czytacie całą tą księgę, zauważacie pewien schemat, który się wyłania. Pewne powtarzające się regularnie wydarzenia. W wyniku tych licznych, bolesnych utrapień i wielkiego upokorzenia Boży Lud w końcu dochodzi do rozumu, dochodzi do zmysłów i zaczyna żałować swojej niewierności, swego odstępstwa. Zaczynają jęczeć, płakać, wołać do Boga, Jahwe, błagając o miłosierdzie, o przebaczenie, o ratunek. I co na to Bóg? Jaka była jego reakcja? W drugim rozdziale, w osiemnastym wierszu, czytamy podsumowanie tego, co się działo w całej tej księdze. Jachwe wzbudzał im sędziów. I Jachwę był z każdym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów przez wszystkie dni sędziego. Jachwe bowiem litował się nad ich jękiem, z powodu tych, którzy ich uciskali i trapili Ponownie w trzecim rozdziale i dziewiątym wierszu czytamy, że gdy synowie Izraela wołali do Jahwe Jahwe wzbudził synom Izraela wybawcę, który ich wybawił Otniela, syna Kenaza, młodszego brata Kaleba w piętnastym wierszu tego trzeciego rozdziału czytamy, że gdy synowie Izraela wołali do Jahwe, Jahwe wzbudził im wybawcę, Ehuda, syna Gery, Beniaminitę, człowieka leworęcznego. I tak dalej czytamy o tym, że Bóg posłał im Baraka i Debore, Gedeona, Jeftę i tych mniej znanych sędziów jak Tole, Jaira, Ipsana, Elona, Jabdona, Szamgara. I w końcu najbardziej nietypowego Samsona. Mimo powtarzającej się niewierności i odstępstwa Izraela, Bóg nie rezygnuje z nich. Smaga, karci, boleśnie doświadcza, ale w końcu lituje się nad nimi i ratuje ich z każdej opresji. Jakże dobry. Jakże miłosierny, jakże łaskawy i cierpliwy jest nasz Bóg, bo ten Bóg, o którym czytamy w tej księdze jest i naszym Bogiem. On jest wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki, nie zmienia się. W Nim nie ma ani nawet chwilowej zmiany, żadnego zaćmienia, On jest zawsze taki sam. Jakże i my dzisiaj potrzebujemy widzieć, rozumieć i głosić to samo poselstwo o wspaniałości Boga wobec marności człowieka. Czy może w wieku Kościoła Nowego Przymierza sytuacja dramatycznie się zmieniła? Czy nowotestamentowy Boży Lud wiernie, niezachwianie wędruje prostą, Wąską drogą nieustannie wzwyż do niebiańskich bram. Jak się nawracaliśmy, to tak myśleliśmy. Jak się nawracaliśmy, to mieliśmy taką wizję Kościoła. Ale niestety nasze życie zweryfikowało naszą bajeczną wizję. I wiemy, że i w Kościele Nowego Testamentu nadal zmagamy się z grzechem. Zmagamy się z ludzką słabością, niewiernością, skłonnością do chwalstwa i odstępstwem od Bożej prawdy. Patrząc na wiele z naszych własnych doświadczeń, możemy zobaczyć ponury obraz samych siebie opisanych w tej księdze. Idziemy za Bogiem, tak, ale z upływającym czasem jakże często ziębniemy w naszym zapale. Dajemy się oszukać ułudzie grzechu, ulegamy presji tego świata, idziemy za porządliwością ciała, upadamy i Bóg napomina nas, czasami karci, smaga, boleśnie doświadcza i w końcu dociera do nas nasza głupota, ogarnia nas żal, pokutujemy, nawracamy się, a Bóg okazuje nam Miłosierdzie, przebacza nam, na nowo pociąga nas do siebie i darzy nas błogosławieństwem. I mimo tego wszystkiego z czasem znowu wikłamy się w grzech. Czy to jest normalne chrześcijańskie życie? Przecież mamy tak wiele wezwań w Nowym Testamencie, byśmy byli święci. I to tak święci, jak Bóg jest święty że jesteśmy świątynią Boga i że On nam udzielił swojego Ducha, który tylko dla Boga chce nas mieć. Co jest z nami? Jaki mamy problem? Jest jedno miejsce w Nowym Testamencie, które bardzo dobitnie przedstawia nasz problem. To nie jest jedyne miejsce, ale to miejsce w bezwzględny sposób obnaża nasz problem. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w siódmym rozdziale, poczynając od 14 wiersza, ubolewa nad dramatem niewierności w chrześcijańskim życiu i mówi o sobie samym. Jakkolwiek teologowie i różni wykładowcy Słowa Bożego próbują ten fragment wstawić w jakąś epokę życia Pawła przed jego nawróceniem, czy też próbują z tego zrobić jakiś obraz czegoś, co teoretycznie może mieć miejsce, Wydają mi się to próżne zabiegi. Myślę, że apostoł Paweł mówi tutaj również o własnym doświadczeniu i mówi o doświadczeniu wszystkich, którzy chcą żyć po Bożemu, którzy są nowym stworzeniem, a jednak nadal prowadzą walkę z sobą samymi, nadal zmagają się i niestety czasami ponoszą klęskę. W 14 wierszu apostoł Paweł mówi, wiemy, że prawo jest duchowe, ale ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Tego bowiem, co robię, nie pochwalam, bo nie robię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to robię. A jeśli robię to, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre. Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka, gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, aby wykonać to, co jest dobre, jednak nie potrafię. Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię, a jeśli robię to, czego nie chcę... Już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Odkrywam więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. Mam bowiem upodobanie w Bożym Prawie, według wewnętrznego człowieka, lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie.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 Nie wiem, czy wiecie, do czego odnosi się to ciało śmierci. Jest to pewne idiomatyczne wyrażenie, które opisuje rzymską egzekucję nad pewnymi przestępcami, do których przywiązywano twarzą w twarz martwego trupa. Trup może być tylko martwy. Martwe ciało, to było to ciało śmierci. Przywiązywali skazańca do tego ciała śmierci w taki sposób, że on umierał, od tej śmierci, która od tego trupa wionęła na niego. Wyobrażacie sobie, jaka straszna śmierć? I Paweł czyni takie porównanie, nazywając grzech ciałem śmierci. I mówi, któż nas może uwolnić od tego? Któż nas może uwolnić z tego błędnego koła? Że chcemy dobrze, a nie wychodzi. Chcemy dobrze, pragniemy, wiemy, że to jest dobre, a jednak dalej robimy to, co nie trzeba. Czy jest jakaś nadzieja dla ludzi, do których jest przywiązane ciało śmierci czy to błędne koło nieprawości może być przerwane czytając dalsze słowa listu do Rzymian znajdujemy nadzieję i zachętę w 25 wierszu apostoł paweł woła dziękuję bogu przez jezusa chrystusa naszego pana tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu lecz ciałem prawu grzechu a więc Paweł godzi się z tym faktem, że w naszym ciele mieszka grzech i jeśli będziemy żyć według ciała, jeśli będziemy pobłażać ciału, to będziemy w kółko chodzić i będziemy w kółko doświadczać tego samego. Ale w ósmym rozdziale mówi o mocy ducha, któremu Bóg dał w nas mieszkanie i o nadziei dla nas, którzy jesteśmy gotowi zapierać się samych siebie i walczyć. Z tym ciałem grzechu w mocy tego ducha, którego Bóg nam udzielił. Poczynając od ósmego rozdziału pierwszego wiersza, Paweł mówi: Dlatego teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha, życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie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 Którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne Ale ci, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój Apostoł Paweł nie przeczy problemowi istnienia grzechu w życiu chrześcijanina. Czytając jego wcześniejsze rozdziały, piąty, szósty, mamy wrażenie, że już wszystko jest załatwione, że Bóg się rozprawił z grzechem, że umarliśmy z Chrystusem i jesteśmy martwi dla grzechu. Jak czytacie piąty, szósty rozdział, to po prostu chwała Bogu, aleluja, zwycięstwo jest nasze. Ale dochodzimy do siódmego rozdziału jak kubeł zimnej wody. Pusz, a co to za... Zmagania, co to za klęska? Co to za ciało śmierci? I potem kolejne rozdziały znowu są balsamem. Jest nadzieja, jest ratunek, jest moc przemiany, ale jest walka. I wielu nie toczy tej walki. Wielu niestety poddało się słabości swego ciała. Wielu pogodziło się z marnością i miernotą swojego chrześcijańskiego życia i mówią, no cóż, Jesteśmy słabi, ale Bóg jest łaskawy, miłosierny Tak, Bóg jest wielce łaskawy I wielce miłosierny I w tym cała nasza nadzieja Ale tragedią jest, jeśli to jest wszystko Co mamy w naszym chrześcijańskim życiu Tragedią jest, jeśli chodzimy w kółko Tragedią jest, jeśli nie wzrastamy Jeśli nie odnosimy zwycięstw Tak czasami są porażki Tak czasami upadniemy ale jest zwycięstwo dla Bożego Ludu. Jest moc, która przewyższa moc, którą miał lud w Starym Przymierzu. Jest życie w Jezusie Chrystusie, które przewyższa moc życia, który mógł dażyć zakon. Wiecie, że zakon nie mógł niczego doprowadzić do doskonałości. Zakon nie był w stanie dać życia z powodu właśnie tej słabości ciała. Ale tutaj apostoł Paweł mówi, że w Jezusie Chrystusie jest nowe prawo. Jest nowy zakon, zakon życia, nowe doświadczenie mocy Boga w naszym życiu. Ideałem chrześcijańskiego życia jest codzienne doświadczanie mocy Ducha Świętego, wierne podążanie za Panem Jezusem, naśladowanie Go i wydawanie obfitego owocu dobrych uczynków. Ale to niestety jest ideał, do którego zdążamy ale którego jeszcze nie osiągnęliśmy. Kiedy sprzeciwiamy się w naszym życiu panowaniu Bożego Ducha, a idziemy za pragnieniami naszego grzesznego ciała, szukamy zaspokojenia naszych żądz i pobłażamy naszym zachciankom, znowu popadamy w niewolę grzechu. I możemy zadać sobie to pytanie, które myślę zadajemy sobie czytając Księgę Sędziów. Jak długo Bóg to będzie znosił? Gdzie sięga granica Bożego przebaczenia, jeśli chodzi o nas? Około 700 lat po dokonaniach sędziów, prorok Jeremiasz, płacząc nad gruzami Jeruzalemu zdewastowanego za swoje nieposłuszeństwo, wypowiada natchnione słowa zapisane w Księdze Lamentacji w trzecim rozdziale. W 21, XXI, 22 XXII i 23 wierszu mówi. To biorę sobie do serca I w tym jest moja nadzieja Niewyczerpane Niewyczerpane są objawy łaski Jahwe, Naszego Pana Jego miłosierdzie nie ustaje Nie kończy się Każdego poranku objawia się na nowo Wielka jest Twoja wierność Księga Sędziów jest świadectwem ogromu Bożego miłosierdzia nad Jego dziećmi. Szczera pokuta i wołanie o pomoc zawsze wywoływały Bożą litość i miłosierny ratunek. Ale w trzynastym rozdziale tej księgi jest coś więcej objawione. Jeśli uważnie czytacie tę księgę, zauważycie że do tej pory za każdym razem przychodzi na nich opamiętanie. Przychodzi na nich świadomość, co myśmy narobili, dokąd myśmy zabrnęli, jakże żeśmy się pomylili i pokutują. Ale w XIII rozdziale nie ma pokuty. W XIII rozdziale nie ma wołania do Jachwy. W XIII rozdziale Księgi Sędziów jest 40 lat niewoli filistyńskiej i nie ma pokuty. A jednak nawet ich brak pokuty, brak szukania Boga i nawracania się do Boga nie zatrzymuje go przed szukaniem sposobów zbawienia Jego ludu, przed okazaniem im Jego miłosierdzia, kiedy ich serca pozostają nieczułe. To jest niesamowite. Za czasów Samsona, po 40 latach filistyńskiej opresji nie czytamy o żalu, pokucie, wołaniu o ratunek, a mimo to Bóg wzbudza swemu ludowi wybawcę. Chociaż jak czytam te rozdziały obecnie, mam wrażenie, że ten wybawca staje się wybawcą bez wielkiego zaangażowania serca. Chociaż jest powołany przed swoim narodzeniem, chociaż jest obdarzony niezwykle bystrym intelektem, i ogromną ludzką siłą. Jest wybawcą w bardzo dziwny sposób. Wręcz staje się wybawcą idąc za porządliwościami własnego serca. Staje się wybawcą kierowanym własną pychą, własną porządliwością, chęcią zemsty. Jego stanie się wybawcą... Jest wręcz niewiarygodne, że Bóg w takiego człowieka zainwestował i jego używa, by ratować swój lud. Sytuacja jest tak dramatyczna. Stan Bożego ludu jest taki tragiczny. Jak wielka, jak wielka jest Boża dobroć, miłość i łaskawość dla Jego wybranych. Czy więc mamy z tego wyciągnąć wniosek, że ha, Możemy grzeszyć, aby łaska obfitsza była. Apostoł Paweł na takie wnioski i niektórych chrześcijan swoich czasów powiedział przenigdy. Oby łaskawość Boża i dobroć Boża nigdy nie prowadziła nas do takich szalonych wniosków. Nie zapominajmy, że w wyniku niewierności Izraela przychodził na nich sąd, spotykała ich bolesna kara a Boże imię było przeklinane przez Pogan. Bluźniono Bogu z powodu zła, które działo się w Jego kościele, w pośród Jego ludu. I dzisiaj jest tak samo. Kiedy my lekceważymy dobroć i miłosierdzie i łaskawość Boga i traktujemy krew Pana Jezusa Chrystusa jak tani ręcznik do wytarcia naszego brudu, spotykamy się z gniewem Bożym Spotykamy się z karceniem Bożym, ale co najgorsze, Boże imię jest w pogardzie. Ludzie patrzą na Boga i mówią, ha, proszę, oto Jego dzieci, oto Jego ludzie, jak oni się zachowują, jak oni żyją, jak oni postępują. I poganie bluźnią imieniu Bożemu przez niewierność Bożego ludu. W do hebrajczyków w X rozdziale, autor tego listu w 29. rozdziale ostrzega Kościół, mówiąc, rozważcie, o ile sroższej kary godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. W liście do hebrajczyków, w tym samym liście, w drugim rozdziale i pierwszym wierszu mówi, dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów, czyli zakon, przez Bożych posłańców, Boże prawo, jeśli to było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? W liście do Rzymian w XI rozdziale i XXII wierszu apostoł Paweł mówi, zważ wtedy na dobrotliwość, ale i surowość Boga. Na jedno i na drugie musimy patrzeć. Zważna Jego dobrotliwość. O, to jest rozkosz, to jest balsam, to jest cudowne. I zwracamy na to uwagę, i winniśmy na to zwracać uwagę. Ale Paweł mówi, zważna dobrotliwość, ale i surowość Boga. Surowość dla tych, którzy upadli. A dobrotliwość Bożą względem Ciebie. O ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i Ty będziesz odcięty. Słyszycie te słowa? Synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach Jahwe, a Jahwe wydał ich w ręce Filistynów na czterdzieści lat. Zważmy na surowość Boga. Filistyni byli niewielkim kananejskim plemieniem zamieszkującym wąski nadmorski pas wzdłuż wschodniej granicy Izraela. Pozornie nie stanowili żadnego zagrożenia ale tylko pozornie. Kiedy Izrael żył w posłuszeństwie Bogu, najwięksi mocarze padali przed nimi. Kiedy jednak Izrael odchodził od swojego Boga, wtedy stawał się łupem nawet tych słabych, pozornie niegroźnych wrogów. Jeśli trwamy w naszym Panu, Jezusie Chrystusie i w Jego potężnej mocy, nie musimy się niczego lękać. Nic nam nie może zagrozić. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Jaka moc na niebie czy na ziemi może się z Nim mierzyć? Utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz? W tym wszystkim, apostoł Paweł mówi, odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jeśli jednak jeśli jednak porzucamy naszą wierność Jezusowi i wyswobadzamy się spod Jego panowania, wtedy szybko okazuje się nasza słabość i nasza nędza. Psalm 73, wiersz 27 mówi nam, że ci, którzy oddalają się od Boga, zginą. Bóg wytraca wszystkich Którzy nie dochowują Mu wierności To powinno napawać nasze serca bojaźnią Z bożnym lękiem Wszyscy, którzy oddalają się od Boga zginą Bóg wytraca wszystkich, którzy nie dochowują Mu wierności Pan Jezus ostrzega nas przed życiem według naszego własnego widzimisię w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, piątym i szóstym wierszu mówi: Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschła schwala rośl. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Czytając o czterdziestoletniej niewoli pod władzą Filistynów, możemy kiwać z niedowierzaniem głową i zastanawiać się nad uporem, głupotą i niewiarą Izraela. Ale baczmy na siebie. Baczmy na siebie. Filistyni znaczy emigranci. W Septuagincie, greckim przekładzie Starego Testamentu, są nazywani obcokrajowcami. Są obrazem zagrożenia i ukrytej siły w pozornie nieznaczącym wrogu. Wydaje się, że niezauważalnie, krok po kroku opanowali Izraela w taki sposób, że oni bezwiednie niemal poddali się pod ich władzę. Stopniowo przyzwyczaili się do filistyńskiej dominacji. Więcej, Izraelici zaczęli przyjmować ich obyczaje, czcić ich bogów i integrować się z nimi na różnych płaszczyznach. Kiedy Izrael wychodził z Kanaanu, Bóg Zabronił im tworzenia ambasad i biur imigracyjnych dla obcokrajowców. Zauważyliście? To nie znaczy, że my tego nie mamy robić, ale Izrael, Boży Lud, który jest obrazem Kościoła. Bóg powiedział do nich, będziecie mieli twardą politykę międzynarodową. Wypędzisz ich sprzed swojego oblicza. Nie zawieraj z nimi przymierza, ani z nimi, ani z ich bogami. Nie będą mieszkać w Twojej ziemi. Druga Księga Mojżeszowa, 23 rozdział. Twarda polityka międzynarodowa. Filistyni są jednym z najlepszych biblijnych obrazów grzechu, który nie jest pierwotnym rodakiem rodzaju ludzkiego, ale jest przybyszem z zewnątrz. Jest imigrantem, który zadomowił się w ludzkich sercach wraz z buntem Adama i Ewy w ogrodzie Eden. Jest tak powszechny, że wielu postrzega go jako rodaka, nierozerwalną część naszego życia. Jeśli pogodzimy się z obecnością Filistynu w naszym życiu, tak jak Izrael, zostaniemy zniewoleni i zginiemy. Musimy traktować grzech jak niebezpiecznego obcokrajowca który nie zasługuje na żaden azyl, ale musi być wygnany z naszych serc. Wiedzmy, że to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. I jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków, aby nikt z nas nie upadł, idąc za ich przykładem nieposłuszeństwa. Amen. Powstańmy, kochani do modlitwy. Kochany Ojcze, prosimy, by Twój Święty Duch pomógł nam wejrzeć w nasze serca w świetle Twego Słowa, aby Twój Święty Duch pomógł każdemu z nas przepatrywać nasze życie. Czy nasze deklaracje wierności miłości są nadal aktualne? Czy rozumiemy zagrożenia, jakie na nas czyhają? Wrogość tego świata, szatana, słabość, jaka mieszka w naszych członkach, grzech, który mieszka w naszym ciele, jego prawo, które próbuje podbić nas w niewolę. Boże, nie, nie pozwól żadnemu z nas pogodzić się z dominacją grzechu w naszym życiu. Nie pozwól żadnemu z nas ulec ciału śmierci. Nie pozwól żadnemu z nas lekceważyć powagę, tego konfliktu, w jakim się znajdujemy. Modlimy się, byś oprzytomnił nas i otrzeźwił nas, jeśli brak nam jest bojaźni w naszych sercach przed Tobą. Boże, tak jesteśmy wdzięczni za ogrom Twej łaski, miłosierdzia, nieskończoności Twego przebaczenia. Jakże to jest nadzieją, jakże to jest potrzebne, jakże jesteśmy nie, nie, niewymownie wdzięczni. Za to, że gdy potkniemy się, gdy upadniemy, gdy skalamy się grzechem, możemy przyjść i nas nigdy nie odrzucisz. Ale zawsze z otwartymi ramionami przyjmujesz i przebaczasz i oczyszczasz. Ale Panie, nie chcemy stać się głupi w tym, nie chcemy stać się lekkomyślni w tym, nie chcemy tego traktować w taki sposób, że pobłażamy naszemu ciału, pobłażamy grzechowi i oddajemy się w niewolę. Panie, Ty ostrzegasz nas, że nie zostawisz bez kary tych, którzy się od Ciebie oddalają, którzy porzucają Ciebie, którzy szukają innych bożków. Ostrzegasz i napominasz nas i chcesz, abyśmy wzięli sobie to do serca, aby była w nas ta zbożna, zbożny lęk, należny Ci szacunek i miłość do Ciebie i aby nikt z nas nie doszedł do takiego miejsca, w którym... Pogodzimy się z grzechem, w którym nie będziemy nawet biadać i płakać i, i rozdzierać naszych serc. Zachowaj nas, Panie, od takiego stanu, od takiej degradacji, sumienia, które staje się niewrażliwe i nieczułe na grzech, które śmieje się w obliczu zła. Boże, ratuj, prosimy. Prosimy o nas samych, prosimy o Twój Kościół. Modlimy się, Boże, nasz. Byś w mocy Twojego Ducha Świętego przemawiał do serc Twoich dzieci, szczególnie tych, którzy oziębli w wierze, którzy bawią się z grzechem, którzy lekceważą Twoją dobroć i Twoją miłość i Twoją cierpliwość, którzy stają się przyczyną bluźnierstwa w oczach i w ustach pogan, którzy są antyświadectwem Twojego dzieła łaski. Boże kochany, zmiłuj się, przywieź do pokuty, przywieź do upamiętania. Panie, dziękujemy za Ducha Świętego, za Ducha Twojego Świętego, którego dałeś Twojemu Kościołowi, dałeś każdemu wierzącemu sercu, aby nas uświęcał, aby nas prowadził do większej miłości do Ciebie. I coraz większej odrazy do tego świata i rzeczy tego świata i grzechu i tego wszystkiego, co w sobie samych dostrzegamy niegodziwego. Dziękujemy za Twego Ducha, który oświeca nas, który uczy nas, który prowadzi nas i który udziela nam mocy z wysokości, abyśmy już nie żyli jak kiedyś według ciała, ale nowe życie prowadzili w mocy Twojego Ducha. Daj nam, Panie, wzrastać w tej mocy z wysokości. Daj nam wzrastać w poddaniu się Twemu Duchowi. Daj, by nasze życie było pełne owocu sprawiedliwości, który się pomnaża. Zapieczętuj Twe Słowo w naszych sercach i daj nam łaskę być Jego wykonawcami. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.